Zygmunt I stary, zwany ojcem pokoju i królem złotego wieku oraz jego druga żona, włoska księżniczka z Bari, Bona Sforca, jak wpłynęli na dzieje XVI-wiecznej Polski i wieki następne. Blisko 40-letni Zygmunt został królem Polski i wielkim księciem litewskim po śmierci swego brata Aleksandra w 1506 roku. Był piątym synem Kazimierza IV Jagiellończyka i Elżbiety Rakuszanki, przedostatnim Jagiellonem na tronie polskim. Jego zwolennicy uważają, że to wybitny monarcha. Podporządkował sobie państwo krzyżackie po zwycięskiej wojnie, po której na mocy traktatu krakowskiego w 1525 roku nastąpiła sekularyzacja zakonu i państwa krzyżackiego oraz przyjął hołd lenny władcy Prus. Podczas panowania Zygmunta Polska i Litwa rozkwitały kulturalnie i gospodarczo. To była pierwsza faza polskiego złotego wieku. Był mecenasem sztuki. Powstała kaplica zygmuntowska. Odlany został dzwon Zygmunta. W Kancelarii Królewskiej działało wielu wybitnych humanistów. Kształtowała się prężna dyplomacja. Mimo, że negatywnie odnosił się do reformacji, nie naruszył tolerancji wyznaniowej w monarchii. Symbolem mądrości panującej na dworze stał się Stańczyk, królewski błazen, który miał prawo krytykować króla i wpływać na jego decyzje. Choć przeciwnicy władcy przypominają tu obraz Jana Matejki i utratę Smoleńska w czasie wojny litewsko-moskiewskiej w 1514 roku. Zygmunta nazywają zbyt łagodnym dyplomatą i politykiem. W czasie jego władania Jagiellonowi utracili trony Czech i Węgier, a hołd pruski jest kontrowersyjny. Był kompromisem, ponieważ mimo, że król mógł zmiażdżyć przeciwnika, tego nie zrobił i nie wykorzystał szansy włączenia ziem zakonu do korony. W 1533 roku podpisał wieczysty pokój z Turcją, nie dając się wciągnąć w krucjatę antyturecką. To był pierwszy układ państwa chrześcijańskiego z Imperium Osmańskim. Wobec groźby sojuszu domu austriackiego z Moskwą z jednej strony popierał przeciwników Habsburgów, a z drugiej poszedł na układy matrymonialne i traktat przyjaźni z cesarzem. W kraju dążył do wzmocnienia władzy królewskiej, magnaterii i senat uważał za partnerów swojej polityki, co wywołało opór szlachty. Znaczącą rolę u boku sędziwego króla odgrywała Bona Sforza, od 1518 roku jego żona, młodsza o 27 lat od władcy. Doprowadziła wbrew polskim zwyczajom do elekcji za życia ojca Vivente Rege, jedynego syna, czyli młodego królewicza Zygmunta Augusta na króla Polski. Był rok 1529. Od tego momentu Zygmunt I, który rządził jeszcze ponad 18 lat, stał się królem starym. Za królową przez wieki ciągnęła się czarna legenda. Uważana jest za jedną z najbardziej kontrowersyjnych władczyń Polski. Dlaczego? I czy słusznie? Dla jej zwolenników to władczyni ambitna, aktywna i niezwykle gospodarna. Tylko w Koronie nabyła 200 wsi i kilkanaście miast. Z jej panowaniem powszechnie kojarzona jest Włoszczyzna, ale to ona zapoczątkowała kolekcję wawelskich arrasów i ozdobiła salę poselską Zamku Królewskiego głowami wawelskimi. Była protektorką Jana Dantyszka i Mikołaja Reja. Inicjowała budowę mostów, szpitali, kościołów, dróg wodnych. O drugim dziesięcioleciu jej pobytu w Polsce mówi się, że to okres współrządów Zygmunta i Bony. Przeciwnikiem jej aktywności była szlachta, która doprowadziła do buntu wymierzonego w królową i króla zwanego Wojną Kokoszą w 1537 roku. Mimo rokoszu, Bona bo zachowała wpływ na sprawy państwa do śmierci męża w 1548 roku. Wytaczała magnatom procesy o zbrodni obrazy majestatu. Skłócona z synem opuściła Polskę. Wywiozła do Włoch spory majątek ruchomy. Pożyczyła tam blisko pół miliona dukatów wicekrólowi na Neapolu, poplecznikowi Habsburgów, otruta przez agenta cesarza. Historia Żywa Profesor Andrzej Nowak jest gościem programu Pierwszego Polskiego Radia, historyk, publicysta, nauczyciel akademicki, sowietolog, autor dziejów Polski. Dorota Truszczak, witam pana profesora. Witam serdecznie. Niezwykłe postaci w historii Polski, Zygmunt Stary i Bona. Właściwie można by powiedzieć, że dwaj królowie na tronie Polski, panie profesorze? Chyba jednak nie. Mimo wszystko formalny tytuł do sprawowania władzy miał tylko i wyłącznie Zygmunt i wbrew takiej legendzie, która towarzyszyła ostatnim zwłaszcza latom jego życia, że dał się podporządkować całkowicie energicznej, dużo młodszej od siebie żonie, zachował ten decydujący wpływ. Przypomnijmy, że Kazimierz Jagiellończyk, jego ojciec, który panował niezwykle długo, bo od roku 1447 do 1492 umarł mając lat 65, a Zygmunt, zwany Starym, umarł mając ukończonych lat 81%. A jednak e, aż do tej późnej starości Zygmunt stary cugli władzy ze swoich rąk nie wypuścił, choć istotnie, bo ona ze względu na swoją szkołę, można tak powiedzieć, polityczną, włosko-hiszpańską, była córką księcia Mediolanu i Izabeli Aragońskiej, a więc rzeczywiście łączyła w sobie te południowe, śródziemnomorskie tradycje kultury politycznej, w której nie tylko trucizna i sztylet są symbolem, ale także imię współczesnego królowej Bonie, myśliciela i urzędnika Republiki Florenckiej Niccolò Machiavellego. Ta właśnie szkoła polityczna niewątpliwie bliska była tradycją, w których wyrastała księżniczka mediolańska na wygnaniu, wygnana przez Stryja swojego ojca. Księcia Lodowico Il Moro, który opanował Mediolon, doprowadził do uwięzienia ojca Bony i w ten sposób Bona razem ze swoją matką znalazła się ostatecznie na swoistym wygnaniu na południu Włoch w księstwach Bari, tam gdzie obcas buta włoskiego możemy znaleźć na mapie. Księżniczka Bona niewątpliwie różniła się w tej kulturze politycznej od kraju, do którego przybyła, kiedy owdowiał Zygmunt Stary. A więc w roku 1518, kiedy ten ślub miał miejsce, przypomnijmy, król Zygmunt miał już wtedy 51 lat, choć nie można powiedzieć, żeby jego panowanie wkroczyło wtedy w jakąś fazę schyłkową. Była Bona nie pierwszą, ale trzecią towarzyszką życia króla Polski. Pierwszą była Katarzyna Telniczanka z którą od 1498 roku przez ponad 10 lat pozostawał w nieformalnym związku wywodząca się z morawskiej rodziny Okstatów. Doczekał się z nią trojga dzieci, w tym pierwszego syna. Nieprawe łoże powodowało, że nie mógł on dziedziczyć, ale zadbał o wszystkie te dzieci Zygmunt, podobnie jako Katarzynę Telniczankę. Pierwsze małżeństwo legalne, drugi związek, trwały związek w życiu Zygmunta. To był związek z Barbarą Zapolią, córka węgielskiego magnata i cieszyńskiej księżniczki z rodu piastów, a więc po piastówna wracała na tron w Krakowie. Była ukochaną żoną Zygmunta Starego. Zygmunt, kiedy poślubił ją w 1512 roku, oczywiście sama decyzja podejmowana była na zasadzie politycznej, nie romansowej, ale kiedy księżniczka znalazła się już na Wawelu, Wtedy mamy zarówno listowne, jak i kronikarskie świadectwa potwierdzające głęboką miłość wzajemną i przywiązanie króla do tej pierwszej legalnej żony. Małżeństwo Zygmunta i Barbary Zapoli, przepełnione miłością, jak powiedział pan profesor, było małżeństwem politycznym. Jakie zatem miało znaczenie dla Królestwa Polskiego? Tu przechodzimy już do kwestii, które najbardziej może budzą do dzisiaj dyskusje przy ocenie panowania Zygmunta Starego, bo oczywiście nie są nimi tylko te kwestie matrymonialne, ale kwestie polityczne, zasadnicze. Czy Zygmunt Stary zrobił tyle, ile trzeba? żeby przeciwstawić się naporowi Habsburgów na Europę Środkową. Właśnie to pytanie, które później ciąży nad kwestią układu z Habsburgami w Wiedniu w 1515 roku, a później jeszcze ważniejszą kwestią hołdu pruskiego w 1525 roku i poruszonej przez panią redaktor kwestii tego, czy dało się wtedy skutecznie rozprawić z zakonem, tak jak wielu takich kawiarnianych publicystów do dzisiaj uważa, te wszystkie kwestie znajdują pewnego rodzaju oświetlenie właśnie już przy decyzji, by poślubić Barbarę Zapolię w roku 1512. Przypomnijmy, to jest moment, kiedy jest na tronie węgierskim starszy brat Zygmunta, Władysław, z którym, jak już wspominaliśmy o tym w czasie naszej poprzedniej audycji, Zygmunt był blisko zżyty. Spędził sporo czasu w młodych latach na dworze w Budzie, u starszego brata, kiedy sam jeszcze nie miał żadnej perspektywy objęcia tronu gdziekolwiek. To właśnie związanie, osobistym także doświadczeniem z Węgrami, sprawiło, że Zygmunt chciał umocnić niejako swoje szanse, czy szanse szerzej, swojej dynastii na utrzymanie się na tronie w Budzie, nie tylko poprzez swojego starszego brata Władysława i świeżo zaślubioną przez niego małżonkę, która dała mu syna Ludwika, Jagiellończyka, ale także właśnie przez własne małżeństwo z przedstawicielem obok Batorych, najpotężniejszego na pewno można władczego rodu na Węgrzech, Zapoliów. To właśnie miało mu otworzyć szerszy dostęp do poparcia ewentualnego na Węgrzech dla siebie, dla Jagielonów. w przypadku gdyby, nie daj Boże, ta dynastia wygasła w linii Władysława. Tragedia rzeczywiście nastąpiła później, nie z winy Zygmunta I, zwanego Starym, Tragedia polegająca na tym, że syn Władysława Jagielończyka i spadkobierca na tronach w Budzie i Pradze zginął w desperackiej, źle przygotowanej walce przeciwko naporowi Imperium Osmańskiego w bitwie pod Mochaczem w 1526 roku jako niespełna dwudziestolatek bezpotomnie pozostawiający ten podwójny tron Jagielloński w Europie Środkowej w Pradze i w Budzie. I wtedy właśnie wcześniejsze małżeństwo z Barbarą Zapolią Małżeństwo, z którego wyjdzie przecież córka Jadwiga Jagielonka, a także perspektywa związku politycznego, bliższego między Krakowem a magnatami węgierskimi. Ta kwestia da o sobie znać w dalszych staraniach Zygmunta Starego, ażeby nie pozostawić Węgier całkowicie na łaskę Habsburgów do wyłącznej rozgrywki między Habsburgami a Sulejmanem, wspaniałym, potężnym, władcą największego wtedy na świecie Imperium Tureckiego. I Zygmunt Stary będzie starał się utrzymać wpływy jagiellońskie, choćby na skrawku ziemi węgierskiej, rozbieranej wtedy między Habsburgów a Turcję. Uda się właściwie ta sztuka jemu i jego synowi, Zygmuntowi Augustowi, poprzez usadowienie ostatecznie na tym skrawku ziemi węgierskiej w Siedmiogrodzie, można tak powiedzieć, dynastii Zapoliów, z którą połączy się Córka Zygmunta Starego już z małżeństwa z Bonu, Izabela. Tak właśnie można skontrować niejako ten bardzo często wysuwany przeciwko Zygmuntowi Staremu zarzut, że oto oddał on niejako walkowerem, używając tego sportowego określenia, Europę Środkową Habsburgo. Przypomnijmy, objął tron w roku 1506, po śmierci Aleksandra, swojego starszego brata. Objął tron podwójny, zarówno w Wielkim Księstwie Litewskim, najpierw właściwie został tam okrzyknięty Wielkim Księciem po to, żeby znów Litwini pokazali, że to oni mają głos rozstrzygający w tej Unii, a potem w Krakowie. Kiedy ten tron objął, wydawało się, że jest szansa na odwojowanie pewnych strat w relacjach litewsko-moskiewskich. Zmarł właśnie twórca potęgi Moskwy Iwan III Srogi. Wydawało się, że nowy władca Wasyl III jeszcze nie umocnił się na tronie. Wtedy próba wojny przeciwko Moskwie nie przyniosła jednakże wyraźnych zdobyczy. Właściwie tylko Homel udało się odzyskać z wcześniejszych strat w tej krótkotrwałej wojnie lat 1507-1508, ale nowy władca Moskwy potrafił wrócić na tory polityki szczególnie niebezpiecznej dla państwa polsko-litewskiego, a mianowicie polityki układów z Habsburgami. Ten sojusz moskiewsko-habsburski zawisł czarną chmurą nad państwem polsko-litewskim w następnych latach. To właśnie, żeby tę chmurę rozładować, żeby nie doprowadzić do wspólnego uderzenia Habsburgów z jednej strony, a Moskwy z drugiej i z trzeciej jeszcze wielkiego mistrza zakonu krzyżackiego Albrechta Hohenzollerna, musiał Zygmunt wybierać w pewnym sensie strategię rozładowania tego ucisku, jaki z różnych stron groził uduszeniem po prostu wielkiego, ale jednak otoczonego wrogami państwa polsko-litewskiego. W momencie, kiedy rozpoczęła się wojna, w 1512 roku wojna moskiewsko-litewska, która doprowadziła w roku 1514 właśnie do owego nieszczęścia, które upamiętnił Jan Matejko na swoim obrazie przedstawiającym Stańczyka rozpaczającego czy rozmyślającego nad losem państwa polsko-litewskiego na wieść o utracie Smoleńska. Ta tragiczna sytuacja została w pewnym sensie ograniczona w swoich złych konsekwencjach dla Polski, kiedy Zygmunt potrafił zorganizować skuteczną wyprawę militarną, która w polu pobiła wojska moskiewskie. Ten sam kniaś Konstanty Ostrokski, który kilkanaście lat wcześniej doznał bardzo dotkliwej porażki z wojskami moskiewskimi w bitwie pod Wiedroszą, teraz w bitwie pod Orszą w 1514 roku potrafił zatrzymać dalszy postęp wojsk moskiewskich, które przecież chciały dojść i do Kijowa i do Wilna w najbliższym czasie. Tego nie zdobyły. Oderwały od Litwy Smoleńsk, to bardzo wielka była strata, ale Litwie całkowicie nie zagroziły, czy też nie zniszczyły jej wbrew nadziejom, wbrew planom Wasyla III. I to właśnie zwycięstwo w polu pod Orszą w 1514 roku pozwoliło także razem z dyplomacją polską przekonać Habsburgów, do układu, który został zawarty w następnym roku w Wiedniu. Układu, który bardzo często, a historycznie przedstawiany jest jako wielka klęska Jagiellonów, bo w tym układzie zobowiązał się Zygmunt Stary i Władysław Jagiellończyk, wciąż panujący nad Czechami i Węgrami, że w razie osierocenia bezpotomnego tronów czeskiego i węgierskiego przez Jagiellonów, wrócą na ten tron niegdyś zajmujący go Habsburgowie. W tym momencie jednakże żył jeszcze Ludwik, syn Władysława, a więc wydawało się, że dziedziczenie tronu w Pradze i Budzie jest dla Jagielonów zapewnione. Wspomniane wysiłki Zygmunta, by dodatkowo niejako liną w związku z Barbarą Zapolią wzmocnić łączność między Węgrami a Polską, także zdawały się tworzyć nadzieję na to, że Habsburgowie tak łatwo przecież nie dostaną panowania nad Europą Środkową. A więc Układ Wiedeński spełnił w 1515 roku wyłącznie pozytywną rolę. Habsburgowie zrezygnowali z sojuszu z Moskwą. Moskwa nie mogła już liczyć na oparcie w Wiedniu, w potędze habsburskiej, która nie miała sobie wtedy równych w Europie. I to właśnie pozwoliło Zygmuntowi prowadzić dalej wojnę przeciwko już podwójnemu tylko sojuszowi, moskiewsko-krzyżackiemu, bo taki sojusz stanął w roku 1517 między Moskwą a zakonem krzyżackim. Pierwszy sojusz, w którym władcy Moskwy połączyli się z Hohenzollernem, bo to właśnie przedstawiciel tej rodziny wtedy zasiadał na tronie wielkich mistrzów zakonu krzyżackiego. Wspomniał pan profesor o polityce Polski Zygmunta Starego wobec Habsburgów. Przeciwnicy króla uważają, że była to jednak polityka takiego miękkiego balansowania między wschodem a zachodem. Raz popierał przeciwników Habsburgów, jednak wchodził w układy z cesarzem. Rozumiem, że należy to traktować jako jego genialną politykę dyplomacji. Był przebiegłym taktykiem politykiem Myślę, że słowo genialne byłoby użyte na pewno na wyrost. Erasm z Rotterdamu, największa gwiazda niewątpliwie renesansowej Europy, intelektualnego firmamentu, wypowiadał się o Zygmuncie Starym jako zdecydowanie najwybitniejszym z władców europejskich, właśnie ze względu na jego zdolność rozwiązywania problemów bez wojen. Zygmuntowi nie udało się uniknąć całkiem wojen, jak o tym już mówiliśmy, prowadził przecież te wojny przeciwko Moskwie, przeciwko zakonowi krzyżackiemu musiał bronić także ogranicza południowo-wschodniego przed stale powtarzającymi się najazdami Tatarów Krymskich, sojuszników Moskwy najczęściej. A jednak niewątpliwie to dążenie do rozwiązywania problemów bez ostatecznego argumentu siły armat jest cechą charakterystyczną tego panowania i każdy z nas może sobie zadać pytanie, czy lepiej jest rozstrzygać kwestie trudne przy pomocy wojny, czy lepiej przy pomocy środków pokojowych, dyplomatycznych. Niewątpliwie z punktu widzenia mieszkańców Królestwa Polskiego to, że nie doświadczyli oni w latach panowania Zygmunta Starego dotkliwych konfliktów zbrojnych, które by wyniszczyły ich ziemię, z wyjątkiem oczywiście pogranicza z zakonem krzyżackim od 1517 do 1525 roku, to właściwie pozostałe ziemie Korony Królestwa Polskiego, wyjąwszy oczywiście jeszcze i te obszary, gdzie docierały najazdy, zagony tatarskie, cieszyły się pokojem i spokojem. I to na pewno z punktu widzenia mieszkańców tych ziem było bardzo, bardzo korzystne. Profesor Andrzej Nowak jest gościem audycji jedynki Polskiego Radia. Historia żywa. Przeciwnicy władcy przypominają tę zwycięską wojnę pruską z zakonem krzyżackim, która zakończyła się hołdem pruskim, nazywanym jednak kompromisowym, bo mógł Zygmunt pokonać krzyżaków, rozwiązać może na trwały problem konfliktu polsko-krzyżackiego, a jednak tego nie zrobił. Jak to ocenić? Bardzo dziękuję za to pytanie, za tę kwestię, bo ona rzeczywiście jest jedną z najważniejszych przy ocenie Zygmunta Starego. Tylko jeszcze jakby rozwijając poprzedni wątek, chcę powiedzieć, że pewnego rodzaju przyczynę błędów politycznych, jakie były popełniane w czasach Zygmunta Starego, stanowiło opieranie się przez tego monarchę na grupie zaufanych doradców, z których część przeszła po prostu na żołd habsburski. Można by we współczesnym języku powiedzieć o agenturze habsburskiej na dworze Zygmunta? Tak, tak trzeba to wprost nazwać. Sztandarowym przykładem tego rodzaju postawy był Krzysztof Szydłowiecki, przyjaciel lat dziecinnych Zygmunta Starego, stopniowo przeciwstawiający się coraz wyraźniej wpływom, radom, zupełnie inaczej myślącego o polityce polskiej, Prymasa, wcześniej kanclerza Jana Łaskiego. Łaski był zdecydowanym wrogiem Habsburgów, zdecydowanym zwolennikiem skończenia raz na zawsze z zakonem krzyżackim odnowienia wpływów polskich na Pomorzu Zachodnim i odsunąć w ten sposób niebezpieczeństwo połączenia Brandenburgi właśnie z Prusami zakonnymi. To jednak Łaski tracił wpływy na dworze, a przeważała koteria, jeżeli można tak powiedzieć, prohabsburska, która bardzo umocniła się po traktacie wiedeńskim z 1515 roku. Sam traktat nie był zły. Sam traktat był w istocie bardzo korzystny dla Polski, bo jak już powiedziałem, odsunął niebezpieczeństwo śmiertelnie groźne dla Polski sojuszu habsbursko-moskiewskiego, ale prowadził on z drugiej strony właśnie do umocnienia wpływów tej nakierowanej na zbliżenie z Habsburgami koterii. Paradoksalnie to Habsburgowie przyczynili się do następnego orzenku Zygmunta Starego, kiedy jego ukochana pierwsza żona zeszła w młodziutkim wieku z tego świata. To Habsburgowie doradzili, jeżeli można tak powiedzieć, orzenek z Boną. Użyłem słowa paradoksalnie, bo Bona będzie później także konsekwentną przeciwniczką wpływów habsburskich, nie w imię interesu polskiego, ale w imię interesu własnego zyskania posiadłości w północnych Włoszech, gdzie to właśnie Habsburgowie stali na przeszkodzie temu, ażeby Bona Sforca mogła odzyskać księstwo mediolańskie, ażeby odnowić tradycję zarówno po matce, jak i po ojcu wpływów we Włoszech. W takiej właśnie skomplikowanej grze, gdzie król występował w roli trochę rozjemcy, czasem przychylającego się to w jedną, to w drugą stronę manewrującego między tymi grupami nacisku czy grupami wpływu nawet. Zygmunt starał się wybierać z reguły linię, która wydawała mu się najbardziej pragmatyczna. Osiągnąć obronę tego, co najważniejsze dla Królestwa Polskiego, to znaczy pokoju i bezpieczeństwa. I teraz spójrzmy na zagadnienie, o które zapytała pani redaktor, oceny traktatu krakowskiego z 1525 roku. Przypomnijmy, trwała wojna z zakonem krzyżackim, gdzie z uchwały Albrecht Hohenzollern był on synem siostry Zygmunta Starego, córki Kazimierza Jagiellończyka, która została wydana za mąż, za Margrabiego Brandenburskiego. Przyniosła swojemu mężowi liczne potomstwo, wśród którego znalazł się m.in. właśnie Albrecht nie okazał się specjalnie wdzięczny dla rodziny Jagiellonów, mówiąc najdelikatniej, ponieważ zrobił wszystko, ażeby zerwać zależność państwa zakonnego od Królestwa Polskiego, posuwając się nie tylko aż do faktycznej wojny, ale do sojuszu z Moskwą przeciwko Polsce. I wtedy dziwimy się, no dlaczego taki mały robak nie został rozdeptany potężnym butem króla polskiego. Pamiętajmy, że jako wielki mistrz zakonu krzyżackiego cieszył się Albert Hohenzollern poparciem cesarza, chrześcijańskiego cesarza Europy, za jakiego chciał wciąż uchodzić Karol I czy też Karol V, zależnie od tego czy patrzymy na niego jako na króla Hiszpanii czy jako cesarza. Z zapanowania tegoż Karola cesarstwo stanęło u zenitu swojej potęgi. Karol dysponował nie tylko domeną austriacką Habsburgów, ale dysponował także dziedzictwem burgunskim i niderlandzkim, a to były najbogatsze ziemie całej Europy. Dysponował koroną hiszpańską, która już wtedy była koroną panującą nad światem, gdzie słońce nigdy nie zachodziło nad jej posiadłościami od Ameryki Południowej i Północnej aż po obszar basenu Morza Śródziemnego. Mierząc się z taką potęgą, musiał Zygmunt Stary zastanawiać się nad tym, co może, a czego nie może osiągnąć siłą. Ten właśnie moment w roku 1524, kiedy wydawało się szlachta zdeterminowana i pobudzona bardzo przez prymasa łaskiego w takiej twardej postawie, no zniszczmy nareszcie tego gada krzyżackiego, rozprawmy się zbrojnie, w tym momencie rzeczywiście nastroje sprzyjały no, rozważaniu takiego scenariusza, do którego wracają, jak mówię dzisiaj, kawiarniani publicyści. Wszystko zmieniło się w momencie, kiedy na początku 1525 roku, rozważany wtedy przez Bonę zwłaszcza, dopuszczany jako możliwość przez króla, sojusznik przeciwko Habsburgom, król Francji, Franciszek I, został rozgromiony przez wojska Karola w bitwie pod Pawią. Król Francji stał się jeńcem, więźniem Habsburgów i panowanie Habsburgów w skali całego kontynentu europejskiego wydawało się no, absolutnie nie do zakwestionowania. Czy można było w takim momencie po bitwie pod Pawią, a ona poprzedziła o kilka tygodni traktat krakowski i wpłynęła oczywiście bardzo mocno na wyniki tego traktatu, łagodniejsze właśnie dla Albreta Hohenzollerna niż wcześniej by się na to zanosiło. Czy możemy abstrahować od tej bitwy potwierdzającej, że utrzymanie łączności między zakonem a cesarzem w tym momencie groziłoby wojną o nieobliczalnych dla Królestwa Polskiego konsekwencjach? Drugi aspekt, który trzeba wziąć także pod uwagę, a którego nie biorą pod uwagę ci, którzy oceniają traktat krakowski, to jest wpływ reformacji w Prusach zakonnych. Luteranizm rozszerzał się jak pożar wśród mieszczan, zwłaszcza wielkich miast Prus. I to nie tylko zakonnych, nie tylko królewca, ale także prus królewskich. Gdańska, Torunia, Elbląga. I to zmieniało zasadniczo sytuację ekonomiczno-militarną w tej wojnie między Polską a zakonem. Wyznawcy luteranizmu nie byli entuzjastami, mówiąc najdelikatniej, zakonu krzyżackiego. To luteranizm pobudził bardzo mocno niemiecką tożsamość, budził dumę niemiecką, narodową, poczucie wyższości Niemców nad sąsiadami, także słowiańskimi. I do tego poczucia odwoływali się kaznodzieje luterańscy, którzy podkreślali w Gdańsku, w Elblągu, w tych właśnie wielkich miastach pruskich, potrzebę zerwania zależności od Polski. To jest także aspekt próby poskromienia buntów, do jakich doszło wtedy w Gdańsku przez władzę Zygmunta I, zwanego Starym. To nie chodziło tylko o luteranizm, chodziło także o zakwestionowanie zwierzchności Królestwa Polskiego nad tymi obszarami. Niezależnie od tego, że nie udało się zahamować postępów luteranizmu na tym obszarze i w końcu, tak jak pani redaktor powiedziała, król de facto musiał się pogodzić z tym, że ma wśród swoich poddanych nie tylko katolików, nie tylko prawosławnych, których od dawna nikt rzecz jasna nie prześladował, ale także luteran. W 1525 roku sytuacja była taka, że miasta pruskie nie byłyby gotowe dać ani grosza na prowadzenie wojny z Albrechtem Hohenzollernem, który zorientował się w międzyczasie, że sprawa zakonu jest jako instrumentu papiestwa przegrana, że warto zmienić strony i opowiedzieć się za luteranizmem. Wtedy będzie mógł uzyskać poparcie dużej części ludności w swoim księstwie i w sąsiednich Prusach Królewskich, będzie mu tym łatwiej jakby ustanowić własne władztwo na tym obszarze. W takiej właśnie sytuacji król nie mógł liczyć już na poparcie miast pruskich w prowadzeniu wojny przeciwko Albrechtowi Hohenzollernowi. A przypomnijmy, bez tego poparcia Polska nie wygrałaby wojny trzynastoletniej. To za pieniądze Gdańska, Elbląga i Torunia Polska wygrała tamtą wojnę. Teraz Gdańsk, Torun, Elbląg nie chciały tej wojny prowadzić dalej. Chciały umocnić swoją odrębną tożsamość za cenę uznania ich także odrębności wyznaniowej w dużym stopniu. I w takim właśnie kontekście dochodzi do pomysłu, który prymas Jan Łaski zaakceptował. Ten główny rzecznik polityki antyzakonnej. To dobrze, to zróbmy tak, że Albrecht Hohenzollern, z kogoś, kto cieszył się specjalną opieką cesarza, najpotężniejszego w tej chwili w Europie władcy Karola, stanie się banitą, będzie wyklęty przez cesarza i przez papieża, ponieważ ogłosi się świeckim władcą protestanckim. I to właśnie uznanie świeckiego władcy protestanckiego przez króla Polski w akcie który nazywamy traktatem krakowskim i następujący potem hołd pruski sprawiło, że nagle Prusy, nazywane odtąd Prusami książęcymi, bo Albert Hohenzolland stał się księciem w Prusach, straciły poparcie najgroźniejszego potencjalnego rywala Polski, czyli Habsburgów. Warunki traktatu zostały tak sformułowane, by zabezpieczyć panowanie Polski nad Prusami, korony polskiej. Stąd właśnie tytuł dla Albrechta książę w Prusach, nie książę Prus, to znaczy panuje w Prusach, ale nad nim jest ten, który jest panem Prus, król Polski. Tak stanowi o tym traktat krakowski. Dodatkowo traktat krakowski zabezpieczał przyszłą możliwość wcielenia Prus do korony bezpośrednio już przez zawężenie linii spadkobierców Albrechta Hohenzollerna do jego własnego rodu, oraz rodu dwóch tylko spośród znacznie liczniejszej grupy jego braci. Prusy, gdyby dotrzymać warunków traktatu krakowskiego, powinny były wtedy wrócić do Polski w całości. Tak się nie stało, ale to już nie była wina Zygmunta Starego, tylko jego następców. Panie profesorze, na początku audycji powiedziałam o dwóch królach na tronie Polski, o Zygmuncie i o Bonie. Pan profesor mocno zaprotestował i stwierdził, że Zygmunt jednak kontrolował sytuację w państwie jako... Monarcha, Ale dlaczego zgodził się, aby Bona doprowadziła do elekcji Vivente regę? wbrew zresztą polskim zwyczajom, do elekcji za życia ojca jednego syna, zaledwie dziesięcioletniego królewicza Zygmunta Augustana, króla Polski? To była sytuacja dziwaczna. Czy zatem nie kierowała de facto polityką swego sędziwego męża? Nic nie wiadomo o tym, żeby Zygmunt nazywany od tego momentu właśnie starym, odkąd było istotnie dwóch królów w Polsce, on, Zygmunt Stary i Zygmunt Młody, czyli Zygmunt August, jego syn, który został na króla zaakceptowany, trudno powiedzieć wybrany, zaakceptowany przez stronę polską, wcześniej już w wieku dwóch lat został podniesiony na stolec wielkoksiążęcy na Litwie przez miejscowe możnowładztwo, które jak zwykle chciało utwierdzić w ten sposób odrębność Litwy w związku z Polską. Czy był obok swojego ojca Zygmunt August wbrew jego woli? Oczywiście nie. Zygmunt stary, kochał Zygmunta młodego, chciał widzieć w nim swojego pewnego następcę, zwłaszcza, że stracił drugiego syna, którego poroniła Bona w czasie polowania w Niepołomicach. Bona istotnie gromadziła za zgodą swojego męża ogromny majątek dla siebie osobiście, u wściekłości nawet można powiedzieć, nie tylko średniej szlachty w Polsce, która protestowała przeciwko temu w ruchu egzekucyjnym, ale także dużej części magnatów litewskich, którzy nagle zorientowali się, że jeżeli można ich nazwać magnatami, to przy majątku, który zgromadziła Bona w ciągu kilkunastu lat, okazują się drobnymi płotkami. Nawet Radziwiłowie okazywało się, że mają dużo mniejsze posiadłości od tych, jakie skupiła. Bona. I to właśnie wyznaczało bardzo dużą dozę napięcia politycznego wewnątrz państwa polsko-litewskiego między wrogami Bony a nią i mężem Zygmuntem. Tyle tylko, że Zygmunt nie wspierał Bony bezwarunkowo. Chciał utrzymać sterowność ogromnego statku państwa polsko-litewskiego, by nie uległ on katastrofie przez jakąś wojnę domową, przez konflikt wewnętrzny. Ona doprowadziła do własnego upadku, można tak powiedzieć Wskutek bardzo zapiekłej postawy wobec swojego własnego syna I jego dwóch kolejnych żon Najpierw zrobiła wszystko, żeby zatruć współżycie Niedosłownie oskarżenia o trucicielstwo są całkowicie bezpodstawne Wiemy tylko, że na pewno sama została otruta przez swojego niewiernego sługę Papa Kode już w Bari, który złakomił się na jej pieniądze Sama najprawdopodobniej nigdy do używania trucizny się nie posunęła, natomiast jak najbardziej starała się zrobić wszystko, żeby zatruć swoimi interwencjami, swoimi radami, swoimi gestami życie swojej synowej, pochodząca z dynastii Habsburskiej, pierwsza żona Zygmunta Augusta, kiedy ten po początkowej niechęci wobec wybranej dla niego małżonki zbliżył się z nią w czasie wyjazdu do Wilna i odrębnego rządzenia przez niego, wielkim księstwem litewskim, zaczął się w krótkim momencie nieobecności Habsburżanki w Wilnie, zaczął się jego romans z Barbarą Radziwiłówną, wdową po wielkim magnacie litewskim Olbrachcie Gasztoudzie. Ten romans po śmierci pierwszej legalnej żony Zygmunta Augusta Habsburżanki wybuchnie z ogromną siłą i uczyni z króla Zygmunta Augusta i z Barbary Radziwiłównej bohaterów wyobraźni wielu kolejnych pokoleń, zwłaszcza od czasów romantyzmu. No i rzeczywiście ona postawiła wszystko na kartę wrogości wobec Barbary Radziwiłównej i jak to często bywa, przegrała. Bo syn wybrał swoją wybrankę, a nie poszedł za radą matki. Będzie tak mocno nienawidził swojej matki, że choć ta jeszcze przez 8 lat będzie mieszkać na polskiej ziemi i gromadzić nadal swoje majątki, to wiadomo było, że żadnych wpływów politycznych już w Polsce mieć nie będzie, ze względu na śmiertelną wrogość między nią a jej synem. Bona otrzymała miano najbardziej kontrowersyjnej królowej Polski. Czy pan profesor podziela te opinie, bo Bona nie ma tu sobie równych? Bo ona niewątpliwie była bardzo wybitną osobistością, posiadała wielkie talenty organizacyjne, przywódcze, wynikające z nietypowej dla polskich monarchii szkoły. Często były to Habsburżanki wychowane w duchu pewnego rodzaju niemieckiej tradycji, którą streszczają te trzy słowa Kinder, Kisie, Kirsie. No, może niekoniecznie kuchnią się zajmowały, ale miały być po prostu pobożne i rodzić dzieci. Dla Bony to oczywiście nie wystarczyło. Bona chciała odgrywać rolę polityczną, aktywną, a ta stała w sprzeczności z ustrojem polskim, który nie przewidywał takiej roli dla królowych, ale w dodatku przewidywał, że i sam król jest ograniczony w swojej władzy przez obywateli, a to się w głowie nie mieściło księżniczce z Bari i z Mediolanu. Ten właśnie konflikt między jej szkołą polityczną a polityczną tradycją Rzeczpospolitej, której ona nie rozumiała, nie akceptowała, odrzucała, sprawił, że ci, którzy później po wiekach krytykowali tradycję Rzeczpospolitej jako złą, prowadzącą w stronę anarchii, błędów politycznych, które doprowadziły do rozbioru, zaczęli upatrywać w bonie rzeczniczkę mądrego absolutyzmu, Mądrej szkoły politycznej, która stara się skupić wszelkie instrumenty władzy w ręku światłej władczyni, czy władcy, tu nie chodzi o płeć nawet, chodzi wyłącznie o zasadę polityczną, czy więcej władzy dla tego zwornika władzy wykonawczej, dla monarchy, czy też raczej trzeba dzielić się tą władzą z obywatelami. Ona niewątpliwie kojarzy się z tym pierwszym rozwiązaniem i dlatego była chwalona przez Michała Bobrzyńskiego. Potem szukano dla niej także okazji do apologii w jej rzeczywiście mądrej, roztropnej działalności gospodarczej, nie jednakże na pewno na interes Polski, tylko na interes samej Bony. Czasem te dwie kwestie mogły się pokrywać. No, na przykład jeżeli stworzyła wspaniałe miasto, Bar, ta nazwa bierze się przecież od nazwy jej księstwa Bari. Nasz bar, ten z potopu i z ogniem i mieczem, jak i cały szereg innych budów wspomnianych przez panią redaktor w wprowadzeniu mostów, zamków, to jest trwałe dziedzictwo materialne panowania bony. Z drugiej strony wywiozła przecież ten ogromny majątek, który zgromadziła tutaj 430 tysięcy dukatów. To była wielokrotność rocznych dochodów Królestwa Polskiego. Ten gigantyczny majątek nieopatrznie pożyczyła królowi hiszpańskiemu Filipowi II i tylko mniej niż jedną czwartą z tego udało się potem Zygmuntowi Augustowi dla Polski odzyskać. A więc na pewno nie była polską patriotką. Trudno jej nawet z tego powodu czynić zarzut. Na pewno nie była władczynią, która by rozumiała polski ustrój polityczny. Na pewno znajduje swoich obrońców współcześnie także ze względu na dzisiaj bardzo mocno podnoszony argument, że była po prostu wybitną kobietą w świecie zdominowanym przez mężczyzn, a więc ten genderowy aspekt staje się tutaj ważny. Podnosi go na przykład bardzo wybitna badaczka warszawska, profesor Maria Bogucka w swojej popularnej biografii Bony. Ale jednocześnie właśnie ci, którzy bronią polskiego ustroju i jego specyfiki wolnościowej, krytykują Bonę jako ciało obce dosłownie w tej tradycji polskiej. Nie tylko nie rozumiała celów obywatelskich ruchu egzekucyjnego, wtedy dojrzewającego właśnie w latach panowania, przede wszystkim jej męża, Zygmunta Starego, ale starała się go zwalczyć, osłabić. Do tych krytyków Bony należą więc tacy wybitni historycy polskiego złotego wieku jak Andrzej Wyczański, profesor Sucheni Grabowska. Widać, że ten podział wśród historyków przy ocenie Bony jest wciąż bardzo żywy, bardzo aktualny, rozpalający nie tylko wyobraźnię, ale czasem nawet namiętności wśród poważnych badaczy. Była to audycja Historia Żywa.